Festivalum. Odcinek ósmy Dziesiąty Festiwal Filmu i Sztuki Dwa brzegi Przed Waszymi uszami Fragment debaty Zatytułowanej Pod wspólnym niebem 1050 lat wspólnego życia I właśnie Jak te wartości chrześcijańskie Przedstawiane były Przez różnych reżyserów Polskiego kina I czy jako widzowie Jesteśmy otwarci Na różne aspekty Interpretacji dzieła filmowego? To nawet bardzo ciekawe, żeby rozpoczynać rozmowę od ekranizacji Sienkiewicza. To ja odwrócę perspektywę, żeby skomentować rozpoczęcie od Sienkiewicza. W zeszłym roku ukazała się wielka powieść Olgi Tokarczuk, Księgi "Jakubowe" I jedna z pierwszych recenzji napisana przez profesora Siwińskiego krytyka literatury z Uniwersytetu Poznańskiego miała taką tezę, że to, co próbuje pokazać Olga Tokarczuk, czyli historię Jakuba Franka i Frankistów, to jest Sienkiewicz a To znaczy, jeśli powieści Sienkiewicza, upraszczając, najbardziej były pisane ku pokrzepieniu serc, w czasach, kiedy nie było Polski, i są opowieścią narodową, tak, księgi jakubowe, próbują pokazać mniej więcej ten sam czas, ale zupełnie z innego doświadczenia Rzeczpospolitej. Jak widzieliśmy przed chwileczką klasztor jasnogórski, Jakub Frank był przez kilka lat więziony na Jasnej Górze. Mówię to dlatego, ponieważ to jest wielka polska powieść, która za jakiś czas, a może szybciej niż się spodziewamy, zostanie zekranizowana. I jeśli Pani na początku mówiła o współistnieniu, w ciągu tych 1050 lat yy, na terenie Polski, umownie nazwijmy, w Rzeczpospolitej, bo granice się zmieniały, różnych kultur, różnych religii, to chcąc rozmawiać o kulturze, chcąc rozmawiać o filmie, trzeba zacząć rozmawiać bardzo szeroko to znaczy co to znaczy, te wartości duchowe, religijne. Ja bardzo świadomie tutaj, ksiądz Kawecki się przed chwileczką zdziwił, wyciągnąłem 10 złotych polskie. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, czy, czy o tym wiedzą, że ten banknot mówi o tym współistnieniu. Z jednej strony jest Mieszko pierwszy a z drugiej strony jest moneta, Wybita w czasach Mieszka I, na której są hebrajskie litery. To znaczy 1050 lat temu, kiedy w tym czasie mówimy o chrzcie Polski, chrzcie Mieszka, Mieszko zatrudniał już żydowskich mincerzy. Ktoś, kto wymyślił ten banknot, musiałbym zmienić okulary, żeby zobaczyć ile lat temu, mniej więcej 20 albo więcej, zdawał sobie sprawę o tym współistnieniu. Mówię to nie w sensie już w tej chwili filmowym, albo w sensie kulturowym, bo no ta nazwa pod wspólnym niedem ma pokazywać i w tym sensie, w tym sensie Sienkiewicz jest ciekawym odbiciem, bo u Sienkiewicza jest mnóstwo stereotypów, pokrzepieniu serc, ale stereotypów antyprotestanckich. Bo taka jak gdyby była wtedy Polska. Nie prowadzono tego ekonomicznego dialogu. Więc cieszę się, że można się od tego odbić, pokazując tego Sienkiewicza Areburu. Bo wcześniej czy później te księgi Jakubowe, jak wspomniałem, zostaną zekranizowane, bo to jest wielka polska powieść. Więcej nagrań na www.podcaston.pl Hej, o...